W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w całym kraju siły milicyjne i wojskowe rozpoczęły operację wprowadzania stanu wojennego. Kiedy po północy 13 grudnia w niedzielę zakończono w Stoczni Gdańskiej obrady Krajowej Komisji Solidarności, w całym kraju trwała już od godziny 20.30 dnia poprzedniego akcja internowania przez SB i MO osób, które znajdowały się na przygotowanych wcześniej listach. Większość internowanych stanowili działacze związkowi, ich doradcy, przedstawiciele opozycyjnych organizacji, struktur poziomych w partii, a także niektórzy intelektualiści i artyści. Zatrzymano 32 członków poprzedniej ekipy władzy, Między innymi w tej grupie byli Gierek, Jaruszewicz, Babiuch, Szydlak, Łukaszewicz i Wrzaszczyk. Od stanu wojennego do obrad okrągłego stołu. Zmarnowana dekada.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 Zwracam się do was W sprawach wagi najwyższej Ojczyzna nasza Znalazła się nad przepaścią Dorobek wielu pokoleń czy gdyby wojska sowieckie weszły do Polski, czy nie ogłoszono by stanu wojennego? No cóż, zrealizowano ten scenariusz, na którym Moskwie zależało. Generał Jaruzelski sam siłami wojska, milicji skutecznie rozprawił się z Solidarnością. Natomiast gdybyśmy przez chwilę przyjęli taki scenariusz, wkroczenia wojsk sowieckich poza stacjonującą tu na stałe północną grupą wojsk armii sowieckiej, z siedzibą w Legnicy. Gdyby nastąpiła taka na pełną skalę interwencja wojskowa, to nastąpiłoby to, czego właśnie towarzysze radzieccy na Kremlu się obawiali. Scenariusz dalszych wydarzeń wymknąłby się spod kontroli Warszawy i Moskwy. Bo po pierwsze, nie wiadomo by było, jaka będzie reakcja nie tylko społeczeństwa polskiego, ale także części żołnierzy polskich. Czy można byłoby polegać na wszystkich dowódcach Oczywiście byli ludzie całkowicie sowieccy w Wojsku Polskim, tacy jak generał Jaruzelski, tacy jak generał Molczyk, generałowie, który generał Jaruzelski powołał w skład Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Przypomnę, że powołał to niekonstytucyjne ciało już 12 grudnia po południu. A w jego skład weszło 16 generałów, jeden kontradmirał i kilku pułkowników, wśród nich dla ozdoby jedyny Polak kosmonauta Mirosław Hermaszewski. A więc nie wiadomo, czy wszyscy zachowaliby się, poza oczywiście obecnymi we Wronie generałami, zachowaliby się w sposób sprzyjający sowieckiej interwencji. Może doszłoby do jakichś walk między oddziałami Ludowego Wojska Polskiego a Armii Sowieckiej. Na pewno doszłoby do większego oporu społeczeństwa polskiego. Na pewno przelałoby się więcej krwi. Jaka byłaby reakcja Zachodu? Czy znów nijaka, taka jak na stan wojenny, bo w istocie nie było... Poza Stanami Zjednoczonymi, poza pewnymi ograniczonymi sankcjami, które wprowadzi prezydent Reagan, nie było żadnej reakcji ze strony Europy Zachodniej. Kanclerz Schmidt czy prezydent Valéry Giscard d'Estaing uznają, że biznes z Moskwą toczy się as usual, prawda, jak zwykle. Można co najwyżej przez pewien czas potraktować Jaruzelskiego jak Pariasa, ale na stosunki wschód-zachód zasadniczego wpływu, przynajmniej w Europie, stan wojenny nie ma. Czy mogliby się tak zachować w przypadku wejścia armii sowieckiej do Polski? Nie wiadomo. Tego właśnie obawiali się towarzysze sowieccy w Moskwie i dlatego tak twardo obstawali przy innym scenariuszu. My nie wkraczamy, wy, towarzyszu Jaruzelski, musicie za nas wykonać tę mokrą robotę. Obserwowali, jak Jaruzelski to zrobił, z pełnym podziwem dla profesjonalizmu przygotowania tego stanu wojennego i jego wykonania. Tu, można powiedzieć, Jaruzelski umocnił się na swoim stanowisku jako namiestnik moskiewski w Warszawie, jako ten, który doskonale potrafi zrealizować zalecenia Moskwy. Ale czy Moskwa nie obawiała się nastrojów, które były przed wprowadzeniem stanu wojennego, że wprowadzenie tego stanu jednak doprowadzi do wyzwolenia potężnych sił? Solidarności było 10 milionów Polaków, właściwie wszyscy dorośli obywatele naszego kraju. Tu właśnie można powiedzieć zdała egzamin strategia realizowana przez Jaruzelskiego, przez władze komunistyczne w Polsce od sierpnia 80 roku i męczenia społeczeństwa kompletnym upadkiem gospodarki, a w każdym razie kompletnym zablokowaniem zaopatrzenia do sklepów i jednocześnie ciągłymi prowokacjami grożącymi wybuchem jakiejś walki. Przecież Bydgoszcz marzec 81 to nie była jedyna prowokacja. To właśnie tak, że wejdą, nie wejdą, może wejdą. To podsycanie strachu. To wszystko spowoduje, że dla dużej części społeczeństwa, straszne to powiedzieć, ale chyba tak można powiedzieć, stan wojenny przyniósł jakby moment paradoksalnej ulgi. No nareszcie się wyjaśniło, już wiadomo jaki scenariusz został wybrany przez władzę, koniec udawania. Są czołgi na ulicach, wiemy czego się trzymać. Ci odważniejsi wiedzą, że trzeba w tej sytuacji organizować opór. Większość społeczeństwa uznaje wobec takiej siły, trzeba ustąpić. Sytuacja została wyjaśniona jednym brutalnym krokiem generała Jaruzelskiego. Od 14 grudnia 1981 roku były strajki w wielu zakładach pracy, ale no właśnie jakie one miały znaczenie? Nie był to frontalny atak przeciwko władzy, która sobie szybko poradziła ze strajkującymi, pacyfikując zakłady. Doszło wtedy także do tragedii w kopalni Wujek. Zbiegło się tutaj kilka czynników, w tym, o co pyta pani, mianowicie zaskakująco z punktu widzenia tradycji polskiej, historii powstań, walk zbrojnych w obronie niepodległości, zaskakującej bierności, można tak powiedzieć, dziesięciomilionowego związku, bierności społeczeństwa wobec tak gwałtownego podeptania wolności Polski. Dlaczego strajk został podjęty w 199 zakładach? To dużo, ale przecież... To bez porównania mniej niż w sierpniu osiemdziesiątego roku. Po pierwsze zwróćmy uwagę na bardzo precyzyjne przygotowanie stanu wojennego, na uruchomienie tzw. terenowych grup operacyjnych przez Jaruzelskiego jeszcze w październiku osiemdziesiątego pierwszego roku. Miały one rzekomo usprawnić administrację państwową, a de facto sprawdzały zakład po zakładzie, gdzie są jego słabe punkty, jak można sparaliżować obronę. Po drugie zmęczenie, o którym mówiliśmy przed chwilą społeczeństwa. Po trzecie doświadczenie historyczne. Świeże były wspomnienia tragedii powstania warszawskiego. Jeszcze świeższe doświadczenia Węgrów w 1956 roku. Łagodniejsze, ale także niezachęcające doświadczenia Czechosłowacji w 1968 roku, kiedy opór za każdym razem został rozjechany przez czołgi. A więc to świeże doświadczenie historyczne podpowiadało tym razem wielu Polakom może lepiej nie ryzykować tak bardzo, czyli tym razem nie ulegniemy sile. Ale był jeszcze jeden element, może najważniejszy. To doświadczenie spotkania z papieżem, z Janem Pawłem II i lekcja moralnej nauki Kościoła. Złodobrem zwyciężaj, nie odpłacaj siłą na siłę, tylko... Musimy inaczej wygrać tę walkę o solidarność. To było nauczanie, z którym przyjechał do Polski papież w 79 roku i z którym towarzyszył Solidarności z daleka z Watykanu w roku 80-81 pierwszym. To było także doświadczenie, które w formie no jeszcze bardziej odpowiadającej władzą, reprezentował prymas Glęb. Pamiętajmy jego kazania z grudnia 1981 roku, już po wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy prymas stwierdził, że największą wartością dla chrześcijanina jest życie. No tak, ale nie takich słów oczekiwali Polacy. O tak, to budziło oczywiście protest części tej najbardziej radykalnej, najbardziej zaangażowanej w opór Solidarności. To oczywiście nie było zgodne, przepraszam, że ośmielę się tak powiedzieć, z nauką Kościoła Katolickiego, bo z punktu widzenia tej nauki na pewno nie życie jest najważniejsze, bo gdyby tak było, to ofiara Chrystusa na krzyżu byłaby zaprzeczeniem tej nauki. Ale... To niewątpliwie odpowiadało w tym przypadku zapotrzebowaniu na uspokojenie nastroju w Polsce. To zapotrzebowanie wyrażała władza i tak wykorzystywała kazanie prymasa w sposób znów korzystny dla społeczeństwa, bo pozwolono kościołowi odegrać rolę opiekuna prześladowanych, internowanych, rodzin, ofiar stanu wojennego. To nie tylko władze odpowiadało to stanowisko, ale odpowiadało, jak sądzę, Dużej części, chyba większości społeczeństwa. Ten protest, pamiętam sam, napisy na murach kurii krakowskiej, tej, z której przecież kilkanaście miesięcy wcześniej wyprowadził się Karol Wojtyła do Rzymu. Napisy malowane w grudniu 81 i w styczniu 82 roku, krytyczne wobec prymasa Glempa, wobec postawy kościoła, wtedy wobec stanu wojennego, że jest zbyt mało bojowa. Ale te napisy malowała garstka. Popierała te napisy, może nie taka garstka, ale śmiem twierdzić, mniejszość społeczeństwa polskiego. Ja akurat należałem do tej mniejszości, ale to nie znaczy, że nie zdaję sobie sprawy, że większość społeczeństwa polskiego chciała, tak jak nawoływał do tego prymas Głęb spokoju. Liczyła na ewolucyjne. Wyjście z tej katastrofy, którą sprowadził Jaruzelski na Polskę. Szanowne panie i szanowni panowie, i oto za chwileczkę, za chwileczkę, za chwileczkę. usłyszycie fragmenty dekretu wojennego z 13 grudnia 1981 roku, kiedy obudziliśmy się w kraju i na wszystkich murach, wszystkich miast, wszystkich miasteczek, na wszystkich płotach, wszystkich chwi widział ten rozkoszny tekst. Autor nieznany, tekst był na pewno cenzurowany. Oto fragmenty z muzyką Preissnera. no Pochodów, wszelkiego rodzaju manifestacji, wszelkiego rodzaju zbiórek publicznych, zakazane zostało, zakazane zostało. zostało. Organizowanie, przeprowadzanie imprez artystycznych, imprez rozrywkowy, imprez sportowych, publiczne wykonanie zakazane zostało. spowszechnianie wszelkiego rodzaju wydawnictw i publikacji. Posiadanie i użytkowanie urządzeń nadawczo-biorczy. Zakazane zostało! Zakazane zostało! W styczniu 1982 roku Leonid Breżniew podkreślał, że nie wolno dopuścić, żeby zaczęli oddawać zdobyte z takim trudem pozycje, żeby władze które wprowadziły stan wojenny, nie były czujne jak rozumiem. Generał Jaruzelski uważał stan wojenny, wprowadzenie stanu wojennego za taki wstępny etap programu przebudowy życia politycznego, społecznego, gospodarczego. Rozważano także podobno rozwiązanie PZPR i powołanie nowej partii, ale sprzeciwiła się temu Moskwa. No, z całą pewnością taki pomysł nie mógł nawet przyjść do głowy generału Jaruzelskiego, który najpierw był partyjnym, a potem wojskowym. Zawsze tak patrzył na swoją karierę i swoje doświadczenie polityczne. I oczywiście te sugestie o możliwości rozwiązania partii są tyle samo warte, co apele do honoru generała Jaruzelskiego w momencie, kiedy obejmował urząd premiera w 1981 roku. To jest część propagandy towarzyszącej Jaruzelskiemu, która miała go przedstawić właśnie jako wojskowego, przede wszystkim człowieka honoru który swój bilet partyjny traktuje tylko jako taką walenrodowską przykrywkę dla swojej patriotycznej działalności. To oczywiście jest propaganda nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością i ani przez chwilę pomysł rozwiązania trwałego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej nie był brany pod uwagę. Oczywiście gdyby coś takiego nastąpiło, no wtedy rzeczywiście Polska dałaby powód do interwencji Moskwy. Wróćmy jeszcze do postaw Polaków. Zdaniem Zbigniewa Bujaka konspirowało 300 tysięcy osób, zaś składki płaciło i czytało prasę podziemną 1,2 tysięcy osób. To był jednak spory opór. Tak, to był oczywiście wyjątkowy opór w skali, no nie tylko można powiedzieć całego obozu komunistycznego, gdzie nigdzie opozycja w żadnym innym kraju nie cieszyła się tak szerokim poparciem społecznym i tak dużym zaangażowaniem właśnie, zaangażowaniem bezpośrednim setek tysięcy osób, ale to także wyjątkowa skala oporu w historii Polski. Bo nigdy przecież czynny opór nie angażował przeciwko narzuconej obcej władzy więcej niż kilka procent społeczeństwa. Nie należy patrzeć na postawy społeczne w takich kategoriach, że liczy się tylko to, co wyznaje większość. Nie, w sytuacji zwłaszcza zniewolenia, kiedy nie ma wyborów demokratycznych, liczy się to, jak elita społeczna reaguje na wyzwanie rzucone społeczeństwu przez niedemokratyczną władzę. To właśnie było doświadczenie Solidarności w latach stanu wojennego. To nie było cały czas jednoznaczne doświadczenie, bo zmęczenie będzie przychodziło także w szeregach działaczy Solidarności. Zmęczenie, na które liczyły władze stanu wojennego. Po to służyły przecież te aresztowania ponad 10 tysięcy internowanych. Po to służyły także Gry operacyjne mające na celu rozbicie Solidarności od środka, infiltrowanie jej agenturą, przeciwstawianie poszczególnych działaczy sobie nawzajem, rozgrywanie ich ambicji, to wszystko miało doprowadzić do rozpadu podziemnej Solidarności. Jakieś efekty te działania przyniosły na pewno ale nie zatriumfowały. Tak możemy spojrzeć mimo wszystko optymistycznie na lekcje tych dziewięciu lat stanu czy ośmiu lat stanu wojennego, że nie udało się do końca zdezintegrować Solidarności, że ten duch oporu społecznego nie uległ zupełnie tej technice manipulacji i technice zastraszania, którą tak doskonale opanował generał Jaruzelski. Jednak dochodziło do podziałów wśród działaczy Solidarności, mimo że wcześniej powstała tymczasowa Komisja Krajowa. To już potem i w niej było widać rozdźwięk między spojrzeniem na to, co dalej robić. O, podziały były cały czas i na tym w sensie polega także jeden z elementów specyfiki polskiej. Te podziały miały miejsce także w elitach podziemnej Solidarności. Przypomnijmy, choćby już... Dyskusję wywołaną tekstem Jacka Kuronia, pisanym w miejscu odosobnienia w Białołęce, jego tezy z wiosny 1982 roku wzywały do organizowania społeczeństwa, jak to odczytywano w każdym razie, nie wiem czy zgodnie z intencjami samego Jacka Kuronia, do przyszłej walki, do wciągnięcia także wojska, milicji, przeciągnięcia na swoją stronę w tej walce. Przeciwko temu występowali inni działacze, którzy uważali, że to jest zbyt ryzykowne, zbyt takie powstańcze, insurekcyjne myślenie, że potrzebna jest właśnie ewolucyjna droga, że trzeba organizować społeczeństwo podziemne przeciwko oficjalnej władzy. To jeden z takich momentów, w których ścierały się na forum prasy podziemnej różne programy. Ale były także ambicje personalne i koncepcje organizowania samej władzy podziemnej Solidarności. Na początku powstało OKO, Obywatelski Komitet Oporu, który zmobilizował dopiero niearesztowanych jeszcze działaczy Solidarności do stworzenia TKK, tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Był spór między tymi dwoma ośrodkami na początku. Później te spory będą kontynuowane takim momentem chyba przełomowym. Stał się rok 84-85 już zmęczenie trwającym de facto mimo formalnego odwołania w lipcu 1983 roku, wciąż stanem wojennym, sytuacją nienormalności, ciągłych braków w zaopatrzeniu w podstawowe artykuły spożywcze, narastającego jeszcze bardziej niż w 1980-1981 roku zmęczenia społeczeństwa, wyjazdu przecież ponad miliona najbardziej aktywnych ludzi z Polski. Także działaczy Solidarności za granicę bez możliwości powrotu, to wszystko sprawiało, że narastało poczucie beznadziei, poczucie podsycane bezkarnością kolejnych zbrodni. Władz stanu wojennego, przypomnijmy, zamordowanie księdza Popiełuszki w październiku 1984 roku. Przypomnijmy kolejne ofiary, choćby w 1982 roku, 31 sierpnia, w Lubinie, w innych miejscach ogółem tego dnia, zginęło 8 osób zabitych przez interweniujące ZOMO wobec setek tysięcy manifestantów, którzy wtedy, w drugą rocznicę zarejestrowania Solidarności, wyszli na ulice polskich miast. Te ofiary narastały... I bezkarność tych, którzy te ofiary powodowali, budziła no, także poczucie przygnębienia. Co robić? Czy dogadywać się z nimi mimo wszystko? Na jakiej płaszczyźnie? Czy trwać w oporze? Wyjść trzeba od stanu gospodarki, który jest taki jak po dużym trzęsieniu ziemi, jak po wojnie i odzwierciedla. to... W 85. roku finansów... pojawia się taka inicjatywa, której bohaterem jest Jacek Kuroń. Podejmuje rozmowy z wysłannikiem SB. Majorem Lesiakiem, proponując no coś w rodzaju takiej najprostszej płaszczyzny porozumienia z władzami stanu wojennego, wspólnie dotyka nas kryzys gospodarczy. Musimy jakoś nawiązać ten dialog, bo inaczej nie tylko my przegramy, my Solidarność, ale i wy będziecie musieli polec. Jacek Kuroń zmienił swoją pozycję w stosunku do 82 roku dość wyraźnie. Wtedy także wypowiada się na forum publicystycznym Adam Michnik, wtedy to znaczy w 1985 roku swoim tekstem takie czasy rzecz o kompromisie. Ten tekst znów był takim głosem na rzecz kompromisu z władzami stanu wojennego. Kompromisu na płaszczyźnie wspólnego interesu gospodarczo-społecznego, który powinien być zrozumiany przez rządzących. I przypomnijmy, to jest także moment, mówię o 85 roku, kiedy kończy się era starców na Kremlu. Umiera najpierw po Breżniewie, który zmarł w listopadzie 82 roku, Andropow. Po nim jeszcze krócej rządzący, jeszcze starszy jego następca. I w 85 roku w marcu zostaje wybrany Michał Gorbaczow, młodszy, bardziej energiczny, oferujący program zmian, napraw, reform. To wprowadza ferment, w którym ta idea porozumienia, kompromisu zaczyna nabierać szans polityki realnej. Polityki, o której w istocie władzom stanu wojennego chodziło znaleźć takie siły wśród reprezentantów Solidarności, które pójdą na kompromis, które będą żyrowały wspólną niedolę gospodarki polskiej spowodowaną rządami stanu wojennego. Solidarność to podobnie czuć i myśleć. Solidarność znaczy razem iść do celu. A w ciemnym tunelu światełko zabłyśnie, Nadzieja, na którą czekało tak wielu. Solidarność w walce o los sprawiedliwy, W dążeniu upartym po jutro wciąż lepsze, Jest siłą, co zburzy, mur jak kruche szyby, Każdy cios zadany wolności odepsze. Solidarności w walce o prawa Solidarności w pracy na chleba Solidarności w nauce pomon, mądrości dla dobra kraju, gdzieś tam potrzeba Solidarności w walce o prawa Solidarności w pracy na chleba Solidarności w nauce pomon, mądrości dla dobra kraju, gdzieś tam potrzeba Człowiek, który pragnie swe życie odmienić Lecz brak mu nadziei i wiary w swe siły Twojej samotności nic nie może już zmienić I świat ten już przestaje być dla niego miły I nagłe spotkanie miała dobre oczy Jej uśmiech mu pomógł zacząć nowe życie Dziś jest innym człowiekiem, a życie się toczy Jak niezwykłe radosne i piękne odkrycie Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy na chleba. Solidarności w nauce pochodzi, dla twego dobra dziś nam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy na chleba. Przeszliśmy dwa wydarzenia. W czerwcu 83 roku odbył do Polski drugą pielgrzymkę Jan Paweł II. W lipcu zniesiono stan wojenny. W październiku Lech Wałęsa otrzymał pokojową nagrodę Nobla. Wracając jeszcze do wydarzeń 1986 roku, we wrześniu 1986 roku, Lech Wałęsa powołał jawną, tymczasową radę NSZZ Solidarność. Czy byłaby ta jawność możliwa, gdyby nie Gorbaczow na Kremlu i jego głasność i pierestrojka? Nie, to właśnie skumulowane rezultaty bezradności władz stanu wojennego w Polsce, no, można było wsadzać dalej działaczy opozycji do więzień i internatów, można było dalej ogłaszać surowe wyroki. Przypomnijmy, ponad 7 tysięcy wyroków wydały na działaczy opozycji sądy wojskowe i sądy powszechne na podstawie prawa o stanie wojennym. To ogromna skala prześladowań. No ale czy gdyby było zamiast 7 tysięcy, 70 tysięcy, czy poprawiłaby się sytuacja gospodarcza Polski? Czy poprawiłyby się nastroje społeczne? Czy zwiększyłyby się szanse na przetrwanie władzy generała Jaruzelskiego w Polsce? Jaruzelski wiedział, że musi sobie radzić z problemami Polski, także gospodarczymi. Przede wszystkim sam. Moskwa nie była w stanie już zaoferować pomocy gospodarczej. Tak jak wcześniej nie chciała zaoferować bezpośrednio pomocy, w cudzysłowie, wojskowej Jaruzelskiemu. A więc jeżeli rozwiązywać problemy gospodarcze, no to jak, z kim, aresztowaniami, pałą, zomą, nie da się tego zrobić. To jest jedna część zagadnienia. Druga jest taka, jak wspomniała Pani, zmiany w Związku Sowieckim. Zmiany, które symbolizuje Gorbaczow. Zmiany, które także nie biorą się tylko z samej głowy Gorbaczowa, ale z sytuacji, w której znalazł się Związek Sowiecki. Związek Sowiecki przeżywał w skali makro to, co Polska w stanie mikro w wymiarze gospodarczym. Kryzys gospodarczy w Związku Sowieckim nasila się. Nasila się dystans technologiczny między Związkiem Sowieckim a krajami zachodu, które przechodzą rewolucję informatyczną, a Związek Sowiecki jest daleko, daleko w tyle. Takim symbolem tego dystansu, nieudolności, niebezpiecznej siermiężności gospodarki sowieckiej jest oczywiście Czarnobyl w 86 roku w kwietniu. To pokazuje, że pierestrojka jakaś jest konieczna, że coś trzeba zmienić z tym systemem. Wcześniej już zostają zainicjowane rozmowy przez Reagana i Gorbaczowa, rozmowy mające zmniejszyć napięcie w stosunkach wschód-zachód, bo Gorbaczow już bierze wyścigu zbrojeń z Ameryką nie wygra, no to trzeba jakoś się z nią dogadać na nowo, ustąpić może troszkę Zachodowi, choćby pozornie ustąpić w Europie, żeby ocalić władzę w Związku Sowieckim.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 Jakie znaczenie miała trzecia podróż Jana Pawła II do ojczyzny w czerwcu 1987 roku, Pana zdaniem? Myślę, że ogromne, myślę, że może nawet większe niż ta druga z 1983 roku, o której wspomniała Pani króciutko wcześniej, ja do tego nie nawiązałem. Oczywiście tamta z 1983, no jakby przywracała nadzieję w tym okresie najbardziej smutnym, jak się wydawało, kiedy dopiero co miał zostać zawieszony, czy zakończony stan wojenny. W istocie ta beznadzieja, poczucie znużenia nie wygasło wraz z zawieszeniem stanu wojennego, ale nasilało się, jak o tym mówiliśmy, z każdym kolejnym rokiem. I dlatego w 87, po czterech kolejnych latach rządów Jaruzelskiego w Polsce, ten zastrzyk jakiejś nadziei, podniesienia głowy, spojrzenia na sytuację aktualną Polski z perspektywy jej dziejowych doświadczeń I z perspektywy tej wiecznej nadziei, którą daje chrześcijaństwo Była tym bardziej potrzebna Skonfrontujmy dwa teksty Jeden to pamiętny apel Papieża do młodych, wygłoszony na Westerplatte w 1987 roku, że tak, trzeba umieć stawić czoło wyzwaniom. Każdy młody musi znaleźć swoje Westerplatte, niekoniecznie z bronią w ręku, ale po prostu nie można ulec pokusie kapitulacji, zejścia z linii. Nie obniżajcie poziomu swoich oczekiwań. Polska zasługuje na wolność. I drugi tekst, który odzwierciedlał właśnie to poczucie znużenia, zmęczenia. Tekst młodego, niespełna trzydziestoletniego Donalda Tuska w ankiecie Miesięcznika Znak, zresztą bardzo dobrze napisany literacko tekst eseju Polak przełamany, który mówi wtedy właśnie też w 87 roku o tym, że no właściwie dla Donalda Tuska, dla tego pokolenia zmęczonego już stanem wojennym, Polskość to nienormalność. Ileż można powstawać, ileż można walczyć o wolność, czy nie lepiej byłoby obudzić się nagle w jakimś świecie, w którym... Nie ma tych wszystkich powstań, tych ofiar i po prostu żyjemy sobie w spokojnym, zamożnym społeczeństwie, któremu nie przeszkadzają sąsiedzi. To była tęsknota bardzo wielu wtedy w 1987 roku w Polsce, ale tęsknota, której nie dało się zrealizować siedząc założonymi rękami. O tym właśnie przypominał papież. Dlatego po 1987 roku przychodzi odnowienie fali strajków, fali protestów. Dopiero w 88 roku podnosi się znów poprzeczka oczekiwań społecznych. Nie, nie pogodzimy się z ćwierć wolnością, nie pogodzimy się z kompromisami, które nie prowadzą do wolności. Wyrazem tego nastawienia społecznego było już odrzucenie tak zwanego referendum w sprawie drugiego etapu reformy, jeszcze przed przyjazdem papieża, a potem przecież coraz większe nadzieje, które budziły zmiany zachodzące dookoła Polski. Przemiany w Związku Sowieckim, to prawda. Pierestrojka, która wchodziła w nową, bardziej energiczną fazę w 1987 roku. No i właśnie ten apel papieża, który gdzieś drążył sumienia setek tysięcy Polaków. Nie rezygnujcie, odnajdźcie swoje Westerplatte. I nie miliony jak w 1980 roku, ale tysiące, może nawet dziesiątki tysięcy ludzi w sierpniu roku 88 decyduje się protestować przeciwko trwaniu tego marazmu, tej beznadziei rządów generała Jaruzelskiego. To jest fala strajków, która doprowadzi do zmiany. Ja chcę was zawierzyć, zawierzyć centrum, w торжественную minutę tej uroczystej chwili. Sowiecki ludzie, ludzie radziecki na zawsze zostaną wierni, Prostu po poróżu, braterstwu broni, drużbą, która radziła się, w Wcześniej w lipcu tegoż roku 1988 przełomowego odbyła się wizyta Michała Gorbaczowa w Polsce. Czy przyjechał zobaczyć, że w Polsce jest normalnie, czy już bezpiecznie, że w Polsce mogą być zmiany, mogą być reformy? To było takie przyzwolenie na to, co stało się za kilka miesięcy? Sądzę, że można spojrzeć na te wizyty i na relacje sowiecko-polskie w tym okresie jako na interesujący przypadek powtórzenia się pewnego mechanizmu w stosunkach między Imperium Rosyjskim a jego polską przybudówką, bo Polska nieraz była przybudówką Imperium Rosyjskiego. Pierwszy raz tak było w czasach, kiedy powstało tak zwane Królestwo Kongresowe po Kongresie Wiedeńskim. Wtedy car Aleksander eksperymentował z pewnymi wolnościami w Polsce które później myślał ewentualnie, jeśli się uda eksperyment w Polsce, wprowadzić w swoim kraju. A więc konstytucja w Polsce, wolność prasy, ten eksperyment się nie udał. Skończył się powstaniem listopadowym, jak pamiętamy. Natomiast ponownie, wydaje mi się, ta sytuacja wraca w czasach Gorbaczowa i Jaruzelskiego. Gorbaczow traktuje Polskę po 85-86 Roku, jako teren, w którym można przeprowadzić pewne eksperymenty, jak daleko władza może się posunąć, władza komunistyczna, w porozumiewaniu z wybranymi przedstawicielami społeczeństwa, wybranymi przez siebie, tak żeby władza nie wymknęła się realnie spod kontroli partii. Jak to zrobić, żeby zreformować ustrój, a nie utracić jego istoty? Może spróbujmy to zbadać na polskim przykładzie, a potem zastanowimy się, jak to zrobić w samym Związku Sowieckim. Dla Gorbaczowa trudnym testem tutaj stała się kwestia Katynia, bo padło wtedy na Zamku Królewskim w Warszawie, na spotkaniu Gorbaczowa z przedstawicielami polskich środowisk akademickich, intelektualnych, to pytanie właśnie o Katyń, próbujące naruszyć stabilność kłamstwa katyńskiego, zgodnie z którym... Ciągle powtarzano, że to Niemcy zorganizowali mord oficerów polskich w Katyniu. I Gorbaczow udziela wymijającej odpowiedzi. Pytanie, jak daleko ta głasność, ta prawda historyczna będzie mogła zajść. To także miało być przedmiotem eksperymentu polskiego, jeśli można tak powiedzieć. Gorbaczow myślę, że traktował Jaruzelskiego jako towarzysza, który wyjątkowo jest doświadczony w tej grze, prowadzonej ze społeczeństwem środkami policyjnych, manipulacji, dezintegracji, które miały zapewnić kontrolę nad obezwładnionym w ten sposób społeczeństwem i przekształcenie społeczeństwa w dość stabilnie kontrolowanego, w cudzysłowie tylko partnera, zmian odgórnie wprowadzanych przez władzę. Przypomnijmy, że kiedy przyjechał Gorbaczow do Polski, to już zaczęły się przecież wstępne projekty rozmów, władzy komunistycznej z przedstawicielami, wybranymi przedstawicielami opozycji. Pojawia się raport trzech, czyli raport cioska generała Pożogi i Jerzego Urbana złożony na ręce Jaruzelskiego, iż no, koniecznie trzeba zacząć te rozmowy, bo lada moment zacznie się taki kryzys gospodarczy, że pogrzebie i nas i społeczeństwo i doprowadzi do wybuchu niekontrolowanego, więc lepiej w kontrolowany sposób nawiązać dialog, w cudzysłowie, czy bez cudzysłowu, ze społeczeństwem. I Gorbaczow uznaje, że to może być ciekawa droga, warta sprawdzenia, czy da się taką kontrolowaną zmianę, w której kontroluje się elity społeczne, przeprowadzić w bezpieczny dla komunistycznej władzy sposób. Jaruzelski wydaje się tutaj najbardziej doświadczony w przygotowaniu tego rodzaju transformacji i otrzymuje zielone światło od Gorbaczowa. W symbolicznym dniu 31 sierpnia 1988 roku Lech Wałęsa spotkał się z generałem Czesławem Kiszczakiem i zapowiedziano rozmowy Okrągłego Stołu. To był ten krok tego planu. Tak, to była kontynuacja tego, o czym wspomniałem przed chwilą. Lech Wałęsa w grudniu powołał Komitet Obywatelski, czyli wykonał kolejny krok. Również w grudniu Sejm przyjął ustawę o wolności inicjatywy gospodarczej. Czy mówiono wtedy o budowie nowej Polski, socjalistycznej Polski, czy zaczęto mówić o Polsce kapitalistycznej? To także było przedmiotem eksperymentu, który chciał zbadać Gorbaczow. Ile kapitalizmu można wpuścić do socjalizmu, żeby zachować nad tym całym systemem kontrolę. I rzeczywiście doskonale pani połączyła dwa wydarzenia z grudnia 88 roku, czyli powołanie Komitetu Obywatelskiego, który miał prowadzić negocjacje przy okrągłym stole z ramienia przewodniczącego Wałęsy. A więc przygotowanie do układu politycznego, który miał podzielić władzę, oddać kawałek odpowiedzialności za Polskę, może raczej tak powiedzmy opozycji solidarnościowej. I drugi element, który przywołała Pani, to znaczy dwie ustawy z 23 grudnia 88 roku o działalności gospodarczej oraz ustawa o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych. To był dokładnie wstęp do uwłaszczenia nomenklatury. Własność prywatną, w której my będziemy królami, a sługami będą ludzie z Solidarności. Chyba, że porozumiemy się z nimi i dopuścimy ich do dzielonego przez nas majątku narodowego. Historia żywa. Już niebawem, bo 6 lutego 1989 roku rozpoczęły się obrady okrągłego stołu, ale o tym w następnej audycji. O z największą przyjemnością, ale pozwolę sobie i tutaj dodać takie kaweat przestrogę. Byśmy patrzyli na ten otwierający się czas negocjacji okrągło stołowych z perspektywy ponurej przestrogi, którą rzuciła tym obradom władza komunistyczna. W styczniu 89 roku, 21 i 30 dnia tego miesiąca zamordowano dwóch bardzo szanowanych kapłanów związanych z Solidarnością. Księdza Stefana Niedzielaka, kapelana rodzin katyńskich i księdza Stanisława Suchowolca, przyjaciela księdza Jerzego Popiełuszki. Oczywiście zamordowali ich nieznani sprawcy, nieznani sprawcy z SB. To było takie znów przygotowanie tych negocjacji. Widzicie, będziecie rozmawiać z nami jak z normalnymi partnerami prawie już demokratycznym społeczeństwie, ale my możemy jeszcze bezkarnie zamordować tego, kto nam się nie podoba. I czy zapytacie o to przy okrągłym stole? Czy będzie to jakiś problem w rozmowach z nami? To był właśnie sposób postępowania odchodzącej, ale nie zupełnie komunistycznej władzy. Te fakty przypomniał profesor Andrzej Nowak. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja dziękuję serdecznie. Tę i inne audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej www.polskieradio.pl ukośnik 1. Dorota Truszczak, do usłyszenia.